Zmowy poza ciałem OB, LD i inne zjawiska parapsychiczne omawia Zbyszek Mrugała Dzień dobry Państwu w kolejnej audycji Infra Po raz drugi gościmy Jarka Bzome Witam Cię Jarku Witam Państwa ponownie Powróćmy jeszcze raz do tego tematu do tych zmiennych stanów świadomości które się ludziom spontanicznie przytrafiają o tych wyjściach OB o których Ty mówisz, bo jeżeli... Wielu z nas przytrafia się coś takiego, mamy na pewno jakieś zaburzenia, ty powierajesz o szoku, że byłeś zaszokowany tym inną sytuacją, utraciłeś jakąś energię i ci niezbyt dobrze się działo przez kolejne dwa dni. Czy twoim zdaniem dużo ludzi ma tego rodzaju przeżycia? Jak oni się twoim zdaniem mogą zachowywać potem? Sądzę, sądzę, że tak i myślę, że ludzie wypierają to bardzo silnie do tego stopnia, że starają się o tym zapomnieć, bo ja to zrobiłem świadomie, ale jeżeli komu się zdaje, że to spontanicznie, to jest stan przerazowy i myślę, że jak ktoś jest osobą wierzącą, to, to nawet może mieć obawy, czy nie jest to forma opętania. Nie możemy tego oceniać e, tak zbyt pochopnie. Zresztą ja Ci coś powiem. Z tymi opętaniami to bardzo była dziwna sprawa. Oczywiście ja nie twierdzę, że zostałem opętany, bo byłoby to no, ignorancją z mojej strony. W każdym razie bo to bardzo ściśle się wiąże z tym, co, o czym żeśmy mówili z pierwszym razem, kiedy usłyszałem głos śnienia. Mm -hmm, słucham. Kiedy wróciłem z mojej najdalszej podróży, którą właściwie odbyłem już po miesiącu tych treningów. Wybrałem się właśnie z tym presetem na uszach w najdalszą podróż, jaką mogłem. Kiedy wyszedłem w ten swój standardowy sposób z ciała, zaczęło to się po standardowym moim wyjściu, zwróciłem się do swojej najwyższej świadomości, jaka mogłaby się mną zaopiekować. Oczywiście cały czas ją traktowałem jako swoją tak to przeczytałem w pismach Darka Sugiera, Monroa, Moena. Raczej, raczej oni byli skłonni tą, tą prowadzącą świadomość traktować jako swoje wyższe ja, czyli swoje ciąż, swoje niejakie zewnętrzne. No i zacząłem zapadać w coraz głębszy, coraz głębszą czerń. Podróżowałem, a, jeszcze co wcześniej, więc po raz, po raz pierwszy wtedy usłyszałem głos. Po zwróceniu się do tej swojej świadomości. Nie bardzo potrafiłem nazwać kierunek, w jakim chcę, chcę się wybrać. I w trakcie artykułowania, kiedy mówiłem, że chcę najdalej, najwznioślej, usłyszałem w uszach takie dopowiedzenie, tak jak to czasem ktoś słuchający dopowiada. Zacząłem mówić do krainy i usłyszałem dopowiedzenie majo. Majo. Co to za jedna? Nie wiem, no skąd miałem wiedzieć. Majonezu? Trochę się, trochę się już po, po latach, po, po dwóch latach zdziwiłem, bo jakiś facet zaczął śpiewać piosenkę pod tytułem Kraina Major. Trochę mnie to zdziwiło, więc jakaś może taka jest, skoro w takiej wspólnej przestrzeni świadomości funkcjonuje, przecież on chyba sam tego nie wymyślił. No, w każdym bądź razie, mnie się to skojarzyło po obudzeniu, jak już próbowałem potem to wszystko zapisać, raczej z, z Major od Łacińskiego wielka, jakaś tam wspaniała, raczej i tak to interpretowałem. No ale pomińmy to. Więc dostrajałem się do tej najdalszej podróży yy, dość długo i z tej czerni wyłoniła się dziwna skorupa. Ja podleciałem do niej od spodu, ale była tak ogromna, że właściwie ginęła po bokach w pomroce. Wyglądało to trochę tak, jak taka skorupa, muszli w powiększeniu. Miała nawet takie wytłoczenia okrągłe w takich równych szeregach. Także nie wyglądało to z drugiej strony jak, jak twór naturalny, raczej jak sztuczny. Stąd zaczę... powziąłem podejrzenie, że jest to jakiś, jakiś rodzaj statku kosmicznego. Myślę sobie, choroba. Już na samym początku wylądowałem gdzieś w pobliżu zgromadzenia, no bo człowiek co od razu przekłada to na znane sobie z literatury tego rodzaju definicje. Przybliżyliśmy się, przy czym zacząłem fizycznie odczuwać tą swoją jaźń za sobą, tą wyższą jaźń. Czym bliżej byliśmy tego, tego nazwijmy to, statku kosmicznego, tym ta jaźń bardziej na mnie właziła, co, co odbierałem jako rosnące przerażenie. Tylko to dziwne było, że to przerażenie nie było we mnie, tylko chyba w tym tej jaźni za mną. W każdym bądź razie w pewnym momencie zatrzymaliśmy się przed tą skorupą, bo nijakiego wejścia tam nie było widać. No i tak chwilę żeśmy dryfowali. W pewnym momencie na tym pancerzu zaczął się powiększać taki świetlisty punkt. Punkt się rozszerzał na tyle, że otworzył nam drogę do wnętrza. Wjechaliśmy sobie w ten tunel, tunel był bardzo jasny, świetlisty. Do pewnego momentu żeśmy się zagłębiali w tunel, potem coś nas zatrzymało. Ja miałem pozycję ciała tego, z którym się tam identyfikowałem w tym stanie obę w pionie nogami do dołu. Początkowo nie wiedziałam co się dzieje, ale po chwili się zorientowałem, że jestem skanowany od stóp coraz wyżej. Kiedy już tak te, te, ta płaszczyzna skanąca zaczęła się zbliżać już do, do moich piersi, no, przyznam się, że zacząłem wpadać w lekką panikę, bo tak się zastanawiałem, czy po tym skanowaniu to jeszcze w ogóle coś we mnie zostanie, włącznie ze świadomością, czy już w ogóle odjadę całkowicie. Więc pytam się tej swojej wyższej własnej świadomości, czy mam się bać, no bo o ucieczce to już mowy nie było, bo właściwie byłem usztywniony. No, więc ona przekazała mi informację, że nie mam czego. No to jak nie mam czego, no to czekam dalej. Ta płaszyna przeszła przeze mnie całego, włącznie z głową. I w tym momencie, jak to wszystko minęło, nadleciała taka czerwona kula, no tak na oko jakieś 20, 15, 20 cm średnicy. Nie była monochromatyczna, trochę to tak wyglądało, jakby była taką tak jak lawa, jak stygnie to ma takie czarne, czarne pręgi i właśnie ta kula tak wygląda i ta kula leciała mi w pierś, no, w literaturze czytałem, że są roty, jakieś tam formy przekazu już ponad telepatycznego, które się w nas rozwijają i możemy jakoś informację od nich odebrać no ale ja tego nie potrafiłem zrobić wniknęła we mnie ta kula ja założyłem, że to jest rodzaj jakiegoś przekazu informacji, no, nie mniej nie potrafiłem jej otworzyć. W każdym bądź razie poczułem, że, że jednak jakieś pytanie zostało mi zadane. Ja w swojej ówczesnej ignorancji yy, i chęci eksploracji tej przestrzeni yy, zgodziłem się na wszystko, nie wiedząc w ogóle o, o co mnie pytają, jakie, czy, czy jakiś warunek mi stawiają, więc ja się zgodziłem na wszystko. No i w tym momencie otworzyły się przede mną drzwi. Za drzwiami była ciemna przestrzeń, za tą przestrzenią były następne drzwi. Drzwi były prostokątne, yy, znaczy taka futryna bez drzwi takich yy, no, w środku, te, ta, ta druga futryna była wypełniona światłem, no więc jak myślę sobie, jak tam jest jasno, tu jest ciemno, no to znaczy, że kierunek jest ku jasnemu, no to wale przez tą przestrzeń ciemną, przeszedłem, doszedłem do, do, do, do tej, no, czy właściwie znalazłem się w, te, w tych jasnych drzwiach, rozejrzałem się, nic szczególnego. W tym jasnym pomieszczeniu pod ścianami leżały takie pufy, takie no, jak jajo, takie okrągłe, ogromne, no, no takie jak wielkości pufy, takie znanej nam wszystkim. W takich nieregularnych jakich grupach, niektóre pojedyncze pod ścianami. I wszystko to było przykryte takim świetlistym woalem. No więc popatrzyłem na to wszystko i pomyślałem sobie no klawo, zobaczyłem coś, nie wiem co. Y jedynym, jedyną rzeczą, która, która mnie dziwiła to było to, że te pufy miały ze mną jakąś relację wewnętrzną. Y podobnie jak z tą kulą, nie wiedziałem o co chodzi, no tylko tyle wiedziałem, że to są jakieś formy świadomości że nie są to martwe przedmioty. No Ale no, ta cała relacja wyglądała tylko tak, że ja się patrzyłem i, i wiedziałem, że to są żywe jakieś świadomości i właściwie tyle tej relacji było. A nastąpiła między Wami jakaś relacja, jakaś rozmowa, wymiana myśli? Nie, nie. W ogóle nie miałem tylko tyle, że to, to, to odczucie takiej żywości tej drugiej strony odniosłem. No i tak postałem, postałem, no i myślę, że trzeba wracać. No i jak tylko taką wolę wyraziłem, no to jak na gumce wyciągnęło mnie z powrotem. No i lecę z powrotem, już zaczynam wchodzić w te niższe dostrojenia i wtedy po raz drugi, bo tak jak mówię, przy wyjściu to dopowiedzenie usłyszałem, ale to można było pominąć, no złożyć na karp jakiejś tam fantazji, ale jak wracam? Już trochę się tak jeszcze wahałem przed wejściem do ciała, usłyszałem całkiem konkretny głos i ten głos wyartykułował całkiem składne zdanie, ale zdanie było takie, że... Obudziłem się w jednej sekundzie, wskoczyłem w jednej sekundzie i obudziłem się w przerażeniu, więc zdanie brzmiało w następujący sposób. Twój ojciec umarł 15 minut temu. No więc po usłyszeniu tego zdania obudziłem się natychmiast, natychmiast siadłem, spojrzałem na zegarek, bo mam zegarek obok siebie. Coś chyba była za czwarta, za parę minut, za piętnaście. No więc odliczyłem do tyłu, myślę no to rzeczywiście, no ojciec nie jest młody, ojciec ma już ponad 83 lata w tej chwili. Sam rozumiem, że serce aż mnie rozbolało, bo nawet nie przyszło mi do głowy, że ten głos mógłby mieć mnie wprowadzić w błąd. No jak to? Taki głos yy, śnienia. Czytałem o nim u Castanedy, że, że to jest rzeczywiście całkiem poważna sprawa, dowód na kontakt z tamtą stroną, no więc już nie zasnąłem przetłukłem się na łóżku do samego rana, nie chciałem przecież, no nie jestem wariatem nie zadzwonię o w pół do piątej, czy o piątej nie spytam się mamy, czy ojciec umarł, więc... A umarł na końcu? No nie, właśnie... Nabrali cię Nabrali mnie. Zastanawiałem się, czemu oni mi to zrobili. Te, te, te problemy z wyznaczeniem roku, bo to o rok chodziło, do dziś dnia trwają. Okazuje się, że oni mają tam jakiś defekt z naliczaniem lat. Oni Oczywiście ojciec żyje, oby jak najdłużej żył, ale wcale bym się nie zdziwił, gdyby to było tego dnia o tej godzinie tylko innego roku oczywiście. Wielokrotnie się spotkałem z tym, że określano mi we śnie czy w podróży wcześniej datę, która ja już potem przestałem, przestałem traktować jej poważnie. Oczywiście przygotowywałem się, jeżeli to miały być ostrzeżenia dotyczące na przykład jakiegoś wypadku, który mnie miał spotkać. No to uważałem tego dnia, ale zakładam, że, że rok jest niestabilny. Widocznie dlatego te wszystkie proroctwa zawsze miały defekt jakiś z latami. One się pewnie kiedyś wydarzał te zdarzenia, ale to na pewno nie będzie ten rok, który tam zapowiadano. To ciekam teraz źródło tego głosu. Czy istnieje taka możliwość, że my sami go wytwarzamy i wtedy nie powinniśmy brać poważnie, bo może on tylko jak gdyby być odbiciem naszych trosk, na obaw i strachu? Muszę ci powiedzieć, że ten głos on on ma różne zabarwienie. On jest czasem męski, czasem żeński, czasem nieokreślony. Czasem mam podejrzenia, że to jest forma, forma jakiegoś takiego mojego własnego komunikowania się ze swoją świadomością. To nie jest wykluczone. Niemniej nie mniej przyjąłem w swoim zapisie snów informacje, które od tego głosu otrzymywałem, jako całkiem konkretne i realne. Co ciekawe, ten głos myli się tylko w określeniu roku. Wszystkie inne informacje, jakie głos komunikował, w zasadzie miały sens, często bardzo głęboki. I po, ja, ja ten cały eksperyment z tym wychodzeniem, a potem już ze śnieniem prowadzę. Trzy lata, czyli w sumie niedługo, ale dość intensywnie i właściwie ten głos już w tej chwili e, konkretne informacje mi podaje. Ja bym się nie zdziwił, gdybyś ty nadświadomie wykrywał masy rzeczy, miał coraz szerszy dostęp do informacji. Tak. I, i, i, ale i... nie chciałem tego bezpośrednio odczytać, spojrzeć w tej prawdzie i stworzyłeś sobie swojego partnera. Ja mam tak bardzo często w fizycznym świecie, że jak troszeczkę zacznę pracować, czyli tak się zwieszę pół na pół, to ja słyszę partnerów, którzy do mnie mówią, wypowiadają pewne zdania, całe wypowiedzi, ale jest pewien taki dziwny przekręt w tym, Ja widzę, że ich usta na przykład nierównocześnie zamykają się z tym słyszanym dźwiękiem i sobie myślę, aha, więc ja to wytworzyłem. Rozumiem. Tylko Trzeba być ostrożnym z tym... Tak, tylko jeszcze powiem Ci, jeszcze do tego głosu wrócę. Ten, ten głos y, często y, wypowiada informacje, o których nie mam pojęcia. I, i wypowiada na przykład jakieś zdanie, nazwisko albo nazwę. Ja po wstaniu, jeżeli zdążę to zapisać i nie zapomnę i nie przekręcę, często włączam komputer czy szukam w jakimś słowniku i okazuje się, że to ma sens. Ma to związek z tematem snu i jest właściwie rodzajem dopowiedzenia albo uściślenia, albo nawet ukierunkowania przyszłej interpretacji. Także yy, sprawa jest bardzo bardzo zagadkowa, ale ja jeszcze wrócił e, do powrotu z tej, po, z tej podróży, o której mówiłem o tej informacji po raz pierwszy takiej drastycznej, usłyszanej od głosu, ale ten głos był tak, tak sugestywny, że jak otworzyłem oczy, byłem przekonany, że ktoś nade mną stoi i mi to mówi. To nie było tak, że gdzieś mi się w głowie majaczyło. To był głos tak silny i ekspresyjny, że myślałem, że ktoś przyszedł mi o tym powiedzieć. Także przerażenie moje było krańcowe. No i po tej nocy, następnej nocy wyszedłem. Chciałem sobie znaczy wyszedłem. Położyłem się do wyjścia. Położyłem się na prawym boku, jak to ja derką się przy, przykryłem i zacząłem się odstrajać. Jakoś tak to niechlujnie zrobiłem, że właściwie nie wiedziałem, kiedy zasnąłem. I w tym śnie obudziłem się na plecach i zaczęło mną miotać. Ale to dosłownie. Walić mną o podłogę zaczęło. I to tak w górę z pół metra mnie podrywało, waliło o podłogę. I to tak kilkanaście razy. Ja w ogóle byłem w szoku. Nie wiedziałem, co się dzieje. Ale wykorzystywało twoje mięśnie? Czy nie, jednak nie, się słuchaj, waliło na podłogę, ale w ogóle nie czułem bólu. Pierwsze, co pomyślałem, narobię hałasu, bo ja wtedy tym się zajmowałem. Żona o tym w ogóle nic, nic nie wiedziała. Myślę, narobię hałasu, będzie obsuwa, w ogóle nie będzie wiedziała, co się ze mną dzieje. Zresztą sam nie wiem, co się dzieje, to normalnie jak na egzorcyście. A, i jeszcze zapomniałem powiedzieć, że to wyjście poświęciłem y, y, badaniu sprawy Jezusa. No bo sobie tak pomyślałem, jak tam żeśmy polecieli do krainy Majo, no to może byśmy sobie polecieli do Jezusa i z tą intencją zasypiałem. No ale trzęsie mną, a ja myślę sobie tak, no Jezusa nie widać nigdy, nigdzie. E, to jest oczywiście jeden błysk świadomości, no bo jak człowiekiem trzęsie, no to człowiek nie, nie rozważa tego tak długo, jak ja w tej chwili to, to relacjonuję. Jest to gonitwa myśli. Myślę, może gdzieś ten Jezus tu jest, więc zacząłem się do Niego zwracać. No i tak po którymś nastym razie, kiedy walnęło mnie o podłogę, uspokoiło się wszystko. Szatan. I się obudziłem w tym momencie. Leżałem da dalej na prawym boku i kołderkę miałem na uchu. Także nie trzęsło mną fizycznym, tylko moim, no nazwijmy to, ciałem astralnym. I a w Czy... tym momencie, gdzie trząsło. Trzą... A jeszcze za, za, zanim, to znałeś? Zanim, zanim. Zanim. Tak, ja byłem świad, Znaczy, ja byłem święcie przekonany, że trzęsie mną fizycznym, bo stan był realny. Znaczy, nie byłem. Nie, nie, nie, nawet mi nie przyszło do głowy, że jestem w stanie OB, no bo właściwie, jak mogłoby trząść takim ciałem subtelnym? No w ogóle mi do głowy nawet by nie przyszło. A jeszcze moment przed tym, przed tym trzęsieniem poczułem, że w moim lewym boku zaczyna rosnąć taka kula ogromna, tak jakby mnie wybrzuszyło i dopiero od tego momentu się zaczęło to trzęsienie. Co to było, ta kula? No, poświęciłem temu cały rok, oczywiście nie, nie cały czas, ale wracałem do tego, do tego wyjścia wielokrotnie na różnych poziomach. Dość powiedzieć, że ustaliłem po roku, że to ja sam siebie doenergetyzowałem. Po dwóch latach stwierdziłem, że to ja sam siebie doenergetyzowałem przez wszczepienie sobie przewodnika. Prawdziwego? Znaczy, wniknęła w ciebie jakaś jaś, która ci towarzyszyła? Y Przymaj się cały czas? Z zaimplantowałem sobie ją. <coughs> Sam sobie ją zaimplantowałem... E po, po dwóch y, latach z kawałkiem, kiedy już mogłem na, na wyższych poziomach na to spojrzeć, y, zbadałem, że to jest stała praktyka. To jest y, taki, taki, taki przewodnik, który się stapia na najgłębszym poziomie naszej świadomości z nami. To jest tak, jak tym, w tej podróży na ten temat było pokazane, że to jest tak, jakby się, tak jak procesor by się wtapiał w strukturę świadomości. I on tam już na zawsze zostaje. Na zawsze. I jest to rodzaj przewodnika, ja później te, tych przewodników tak z grubsza podzieliłem na dwa rodzaje. Na te, które nas na stałe utrzymują na pewnej częstotliwości i na tych przewodników zewnętrznych, którzy, którzy są bramą do, do jakiejś przestrzeni, no, jak nazwijmy ją, świadomości, przestrzeni świadomości, dostrojeniem, no obojętnie to nie ma żadnego znaczenia. W każdym bądź razie w wtedy pomyślałem, że mnie opętało. No bo co miałem? Po... Chyba nie byłeś pierwszy, który na to wpadł. Co Takie od... pomyśli na taką interpretację. Byłem tak przerażony, że bałem się w ogóle komukolwiek powiedzieć o tym. Ja nie wspomniałem jeszcze, bo zainteresowałem takiego mojego znajomego, nawet chyba 3-4 lata starszego ode mnie. Spotkaliśmy się po raz pierwszy na metodzie Sylwy i stąd żeśmy się znali. Potem żeśmy się tam przypadkiem spotykali i tak czasem, czasem tam wpadł do mnie, rozmawialiśmy o tych sprawach jego ja go zainteresowano, on, on jest sceptyczny, nawet bardziej niż ja. Może to tak wygląda, że ja jestem pasjonatem, ale ja jestem nadzwyczaj sceptyczny wobec tych wszystkich zdarzeń i stanów. No więc zachęciłem go i on potem też wyszedł, zaczął wychodzić. Korespondujemy. To jest właśnie ten pan, który w książce ma inicjały TK. To, jest, to nie jest moje alter ego, tylko to jest całkiem realny facet, który ze mną polemizuje. Czasem mnie prowokuje, czasem mnie krytykuje, po pobudza mnie do, do spojrzenia na to, co mówię i robię z zewnątrz. To jest bardzo dobra metoda, posiadanie takiego superwizora, nazwijmy. Zresztą metoda w rozwoju duchowym znana od wieków. Z takich bardziej znanych to właśnie jest metoda rabinacka, kiedy jest dwóch rabinów, którzy właściwie nawzajem cały czas wymieniają swoje swoje odkrycia i swoje refleksje. No, bardzo dobrze jest mieć kogoś takiego zaufanego. Właściwie myślę, że najbardziej e, znaczącym momentem w tym moim podróżowaniu była rezygnacja z wychodzenia z ciała. Znaczy rezygnacja na rzecz automatyzmu. E, ja w, w czasie metody Silwy miałem, nazwijmy to zakodowany, e, taki system śnienia, jak to się tam nazywało, no w każdym razie chodzi o to oprogramowane śnienie, sen programowany. No i ja właśnie sobie tak pomyślałem, a czemu by nie zrobić programowanego obe. Wtedy też byłem święcie przekonany, że Obe jest największym cudem świata i właściwie poza obę nie ma już żadnej innej prawdy, tylko obe prowadzi nas do realizacji celu. Bardzo mnie zdziwiło, kiedy właśnie ta moja świadomość wy, wyrzuciła mnie z ciała jeszcze bardziej ochoczy w sposób do. Strajania, jakiegokolwiek. Potem próbowałem kilka razy z podobnym skutkiem, więc dlaczegoż miałem leżeć godzinę czy półtorej i się odstrajać, skoro mogłem sobie po Bożemu zasnąć, yy, zadając pytanie. Znaczy, ja nigdy nie traktowałem yy, obę jako yy, podróżowania w celach krajoznawczych. Nie chodziło o poznanie, o poznanie prawdy, bardzo szumnie to powiedziałem, no ale no, każdego z dorosłych ludzi interesuje jaka jest prawda i jakie jest sedno sprawy i tylko o to mi chodziło. Więc właściwie rezygnacja z takiego klasycznego Obe w ogóle przeszła bez bólu, ponieważ kiedy zacząłem, no siłą rzeczy jak zacząłem programować obe, czyli ten, ten, ten, ten, ten, ten, ten, ten, ten automat, ja to na, nazwałem podróżami z MTJ Travel, trochę z przekąsem, kiedy zacząłem programować sobie, no to siłą rzeczy musiałem jakiś cel wyznaczyć, prawda? Lecimy do Ameryki Północnej albo odpowiedz mi, czy zaprowadź mnie do kogoś, kto mi odpowie na pytanie. No i zacząłem zadawać te swoje pytania. Początkowo właściwie to wyglądało różnie. Ja na, nawet nie bardzo wiedziałem, jak te sny swoje interpretować, ale wyobraź sobie, że po jakimś czasie zabrano mnie na szkolenie. Po prostu znalazłem się w auli, zacząłem uczestniczyć w wykładach. Te, te wykłady po tamtej stronie, te, te, te wykształcenie uniwersyteckie tamtej strony wygląda dość komicznie, bo tam znaleźć się na wykładzie to jest równoznaczne z ukończeniem studiów. Parę kierunków tak załatwiłem, ale najciekawsze jest to, że... Pierwszym moim e, kierunkiem e, była topografia. Bardzo mnie to zdziwiło. W każdym bądź razie po tym wykształceniu topograficznym zdałem sobie sprawę już na jawie, że sen ma. Ja to wtedy już zacząłem nazywać yy, nieśmiale nie, nie śnieniem, bo bałem się zrezygnować z tej powszechnie przyjętej wobec nomenklatury, prawda? Więc zacząłem nazywać to, co widzę, ekranem śnienia, bo przyjąłem, że tak naprawdę zacząłem mieć podejrzenia w ogóle już w czasie tych klasycznych wyjść, że to się dzieje naprawdę. Zacząłem podejrzewać, że to jest tak naprawdę strumień świadomości, który my dekodujemy w formie zdarzeń, scen i narracji. I podczas tego mojego szkolenia właśnie to mi uzmysłowiono. Odkrycie było o tyle szokujące, że ty jesteś y, malarzem, rzeźbiarzem, znasz więc dość dobrze historię malarstwa. Jak weźmiesz chociażby Boscha, najlepiej kogoś malarza takiego, który zajmował się malowaniem scen i to najlepiej dużych form o zabarwieniu metafizycznym. Zobaczysz wtedy, że że odpowiada rozkład narracji na obrazie właśnie ekranowi śnienia. Ja ten ekran śnienia w swojej książce już w pierwszej części, zdałem sobie sprawę, że ten ekran śnienia to jest tak naprawdę sposób percepcji, w jaki człowiek w ogóle kontaktuje się nie tylko z tamtą stroną, ale i z tą. Nawet jakby się tak temu przyjrzeć, to feng shui jest niczym innym, jak realizacją postulatów, jakie są zawarte na tym ekranie śnienia. Więc grubsza wygląda to tak, że i to wcale nie jest przypadkowe, to wynika z lateralizacji półkul mózgowych i obszarów, które analizują w dziennym świetle. Czyli wiadomo, tam prawa półkula, ta abstrakcyjna, lewa bardziej racjonalna, tam można to sobie... Czytałem nawet później taką pracę, na temat rozseparowania półkul przy silnych padaczkach i, i, i funkcjonowania z dwoma oddzielnymi mózgami. To są bardzo interesujące prace przez neurologów prowadzone. To jest wszystko dostępne w języku polskim, także można tego poszu po, po, poszukać i poczytać. W każdym bądź razie zacząłem się przyglądać temu ekranowi śnienia. W międzyczasie jeszcze yy, skończyłem na tym Uniwersytecie Nocnym język angielski on angielski jest z przekąsu, bo raczej by należało nazwać go językiem manielskim. a to dlatego, że potem zaczęły mi się dziwne napisy pojawiać na tym ekranie śnienia. I co ciekawe, jak już zacząłem śnić, a nie wychodzić w sposób klasyczny, to sen, jakiś trudniejszy, szerszy temat potrafił przez trzy, cztery kolejne noce rozwijać swoją narrację. Było to dla mnie początkowo tak absurdalne, i szokujące, że w ogóle nie chciałem w to wierzyć. Myślałem, że to jest jakiś przypadek, że to jest jakaś autosugestia, no ale jeżeli kończysz śnienie na jakimś zagadnieniu, a ono ci się zaczyna od tego samego momentu następnej nocy, a jest prowadzone jeszcze następnej nocy, no to przecież logika by wskazywała, że nie jest to przypadkowe, prawda? No więc takich różnych dziwnych e, historii mógłbym odpowiadać tysiące. W każdym bądź razie problemem było ustalenie symboliki z tego ekranu. Bo widzisz, wszyscy, którzy podróżują w obę, zakładają, że Przekaz nastąpi z ust do ust bytu spotkanego po tamtej stronie, ewentualnie na drodze przekazu za pomocą roty, jak to Monroe określił. Być może on tak miał, w każdym bądź razie ja raz się z tą rotą spotkałem i ta rota sam w bokiem mi wyszła potem. W każdym bądź razie zacząłem się przeglądać rzeczom, które się na tym ekranie śnienia dzieją. Zaczęły się pojawiać no, rzeczy wiadomo, chociażby wszystkie te psychoanalityczne historie dość dobrze sprecyzowały i z Freuda, Junga i tych następców, cóż te symbole znaczą. No więc jest rzeczywiście część symboli uniwersalnych, który, które każdy z nas jest w stanie określić, ale jest wiele indywidualnych. Na przykład w moich snach bardzo długo pojawiał się samochód. Ja potem zrozumiałem dlaczego ten samochód, bo y, ja samochód odbieram jako y, przedłużenie swojego ciała. Zresztą każdy z nas to robi, tylko sobie często nie uświadamia, dlatego jak nowy samochód kupuje, a trochę większe gabaryty, musi minąć czas, aż będzie wyczuwał go pod świadomie, gdzie ma z tyłu zderzak, prawda? I to połączenie z samochodem przeniosło mi się na symbolikę senną. Bardzo długo podróżowałem różnymi samochodami. Wraz ze wzrostem mojej, no nazwijmy to, świadomości sennej, te samochody stawały się coraz większe. Aż przyszedł dzień, kiedy czytałem jakąś książkę na temat duszy. Autor relacjonował, że nawiązał ze swoją duszą kontakt. Co, co jest taką najistotniejszą różnicą między OB, LD i, i snem i świadomym y, takim śnieniem, bo, bo y, to śnienie ono też jest świadome, tylko różnicą jest czas. W OB i w LD czas płynie jak tu na ziemi. Jest narracja i ten czas upływa i my reagujemy, yy, wykazujemy chęć, akt woli, i jest reakcja, jest kolejność reakcji. Natomiast w daleko zakresowym śnieniu nasze reakcje są jednoczesne z naszymi wyborami, a nawet są takie sytuacje, kiedy po przebudzeniu sobie z tego dopiero zdajemy sprawę. Okazuje się, że my żeśmy akt woli wykazali już po naszej reakcji. Także, także tak naprawdę między tymi dostrojeniami kluczową rolę pełni czas. A wspominając się o przewodnikach? O ich roli. A o przewodnikach y, właśnie mówię, bo większość ludzi podchodzi do snu i śnienia lekceważą. To mówię, a to takie zwykłe sny. Zwykłe sny są y, snami rozmytymi i najczęściej nie mamy świadomości struktury tego wszystkiego. Natomiast w śnieniu jest struktura mięsista, jest obecność przewodników. Ci przewodnicy relacjonują z tobą głosem, gestem i obrazem, który pokazują ci przed tobą na tym ekranie śnienia, który jest trójwymiarowy i nie ma granic, nie ma brzegów. On się przemieszcza razem z tobą, także ta lateralizacja jest taka, że, że właściwie jak się odwrócisz tyłem do przodu, to te same reguły obowiązują. Ale co jest jeszcze ciekawe, że nawet w śnieniu, kiedy Przechodzisz na coraz wyższe dostrojenia, zaczynają się dziać dziwne rzeczy z lateralizacją. Na przykład, yy, kiedyś odważyłem się na zgłębienie yy, siódmego miesz mieszkania, nazwanego tak według stylu świętej Teresy Zawilla, i wtedy sobie zdałem sprawę, że mam odwrócony ekran śnienia, rozumiesz? Także po przekroczeniu dostrojenia i kiedy znajdujesz się na wyższym, ekran śnienia się odwraca. Wręcz mnie potem o tym poinformowano, ale doszło nawet do tego, że jeszcze na wyższym dostrojeniu ekran odwrócił się do góry nogami. I też mi to uprzedzono. Od tej chwili wszystko będzie do góry nogami, albo od tej chwili wszystko będzie odwrotnie. Także ta jazda nie ma końca i właściwie ja w tej chwili, żeby przeanalizować pewne dostrojenia, musiałbym jakiegoś komputera użyć, bo ja nie jestem już w stanie objąć umysłem znaczeń, które do mnie są przekazywane za pomocą ekranu śnienia. Także, także mój mały rozumek ma swoje granice w interpretowaniu. Oczywiście mogę dopraszać się, dopytywać o dodatkową interpretację. Często proszę Shirin, żeby ona mi przedstawiła już w swoim języku takim bardziej symbolicznym. No to ona mi kolejnej nocy wyjaśnia, co ci przewodnicy z wyższych dostrojów mieli na myśli. Yy, także, także jest pełna współpraca i jeszcze nigdy się nie zdarzyło, żeby odmówiono mi jakiejś wiedzy. Owszem, może się okazać, że ja jeszcze nie jestem na nią gotowy. To wtedy wykonują na mnie jakieś zabiegi natury energetycznej. To, co Darek Sugier pisał o tych modyfikacjach, to nie jest bzdura. Ja tam to opisuję. Właściwie jestem modyfikowany duchowo od samego początku. I czy oczywiście musiałem wyrazić zgodę na to powiem coś jeszcze bardziej wstrząsającego. Podpisałem trzy cyrografy. Pójdziesz plus. do piekła. No ale to są takie cyrografy duchowe. Ba bardzo ciekawie wygląda forma pod podpisywania Tego ci cyrograf. nie puszczę, ale nie musisz <śmiech> kończyć. <śmiech> nie <śmiech> będzie tego. <śmiech> ale nawet kiedyś po podpisaniu cyrografu otrzymałem komunię. Tak. No. To już wiesz, stos i szafot. Jakiś mizerny ten cyrogram, jak ci nie dali. No, ale ta komunia to nie była ze strony katolickiej. A by cię złapali za to gadanie twoje. Ale wiesz, jaki mi numer zrobili? Na przykład wcześniej powiedzieli mi, żebym się obudził i wstał. No to ja się obudziłem, ale ciemno jest po to noc. Więc zaczynam nam marudzi, że to ja zapamiętam, to, bo oni mi kazali wstać i pisać. Że zapamiętam to wszystko, to nie muszę wstawać, nie wstań. to użyli argumentu, który niestety mnie już musiał poruszyć. Powiedzieli, że jak ty chcesz coś zobaczyć, to wysyłać pacjenta na prześwietlenie. No mówię, no tak. No więc wstani. No więc wstałem, zapaliłem lampę, siadłem i myślę, no co ja mam teraz pisać? Miałem coś pisać. No co, seno piszę? I wtedy sobie zdałem dopiero sprawę, że chodziło o prześwietlenie i nie o napisanie czegokolwiek, tylko o wykazanie woli pisania. No więc... Nie, no nie odmówiłem, bo siadłem i zacząłem opisywać sen. I to wystarczyło. Nie musiałem żadnego, żadnej deklaracji podpisywać. Ten cyrograf tak nie wygląda, jak my sobie wyobrażamy. No oczywiście to nie był cyrograf, tylko zgoda na następny etap. No i proszę cię, położyłem się spać. Oczywiście tysiące zastrzeżeń zacząłem pod, pod kierunkiem Sheeran zgłaszać, żeby to ja o to pod, podpisałem, ale tylko w dobrej wierze. I żeby mi się nic nie stało, już się śmiać tam zaczęli ze mnie, bo już zacząłem słychać, słyszeć rechot w czasie zasypiania. No i proszę cię, pojawiło mi się taki, bardzo często mi się komputer pojawia w snach, jako symbol takiej wyższej istoty. Często rozmawiam z komputerem albo z twarzą na ekranie komputera. Pokazał mi się taki ekran, na którym było takie jak pola do logowania są, nie? U góry, u dołu dwa były takie paski. I u góry pisało y, dokąd. No ja tak patrzę na ten ekran, skąd ja mam wiedzieć dokąd. I za siebie słyszę głos Nowy Świat, no to wpisuje Nowy Świat, a na dole jest y, taki pasek Skąd no mi się skąd, no z ziemi, a głos mi mówi Jarek Bzoma. Także z Jarka Bzomy do Nowego Świata mnie wydelegowano, no i proszę Ciebie, i zaczęła mi się pojawiać taka kulka nieduża, tak jak koniec sondy, tak się zatrzymała mi na wysokości czoła i proszę Ciebie, i tak się poprzyglądała na mnie, poprzyglądała i zamiast tej kulki pojawił się taki wielki owoc mango. Kawałek tego mango się oddzielił, samodzielnie mi tak wpłynął do ust. To a propos Lakshmi, bo jak później sprawdziłem, to jest symbol bogini Lakshmi. Znowu ta Lakshmi. Ja to, to Lakshmi to już w ogóle nie wiedziałam, kto jest ta Lakshmi. Kiedyś tam, wiesz, czytałem, nie wiedziałam, czy to żona siwy czy Wiszno, czy co. Słuchaj, wychodzą mi jakieś takie mityczne istoty, które zaczynają ze mną jakieś dziwne relacje. Gdzieś mnie prowadzą w jakieś dziwne przestrzenie, jakieś metafizyczne, antyczne często. Kiedyś miałem na przykład całą noc w Grece wykłady klasyczne, a inne nocy po niemiecku, a znowu innej nocy siedział facet ze mną i ja właściwie milczam i on milczał, ale to było najbardziej treściwe milczenie w życiu, jakie kiedyś odbyłem. Bardzo nam się przyjemnie przez całą noc milczało. Także, także tam są bardzo dziwne formy relacji i modyfikacji takiego, takiego delikwenta, który się tam pojawił. Na tym kończymy, Jarku, drugą audycję z Tobą, autorską. Bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam do przeczytania książek. Na tym żegnam się z Państwem i do usłyszenia w kolejnych audycjach. Produkcja i realizacja. Portal Infra www.infra.org.pl